Gdy mówi się im, że jest najwyższy czas na połączenie sił do wspólnej obrony przed Niemcami i że to jedyny może stanowić argument przekonywający Hitlera, nie chcą słuchać i zasłaniają się zasadą swej neutralności. Położenie Litwy w Kłajpedzie staje się z każdym dniem coraz więcej naprężone. Niemcy Kłajpedcy – 90% ludności. Już całkiem otwarcie rozpoczęli na rozkaz Berlina, ale pozornie na własną rękę akcję prowadzącą do oderwania się od Litwy i powrotu do Niemiec. Związek kraju kłajpeckiego z Litwą jest rzeczywiście bardzo problematyczny i przypomina w pewnej mierze Polski Związek z Wolnym Miastem Gdańskiem. Na rzecz Litwy przemawiają w Kłajpedzie w porównaniu z naszą sytuacją w Gdańsku następujące plusy. Litwini posiadają w Kłajpedzie stosunkowo silny garnizon wojskowy, siódmy pułk piechoty, dywizjon artylerii i kilka batalionów szaulisów. Posiadają oni władzę w porcie i sprawują nominalnie administrację całego kraju kłajpeckiego. Poza tym Kłajpeda po niemiecku Memel jest miastem niemieckim, różniącym się wyraźnie od reszty miast i miasteczek Litwy. Nastroje ludności niemieckiej są zdecydowanie proniemieckie, prohitlerowskie i bardzo wrogie Litwie. Nadeszły z Warszawy z pewnych źródeł niektóre szczegóły dotyczące przebiegu wizyty Ribbentropa w Polsce. Ribbentrop prowadził rozmowy z prezydentem Mościckim, marszałkiem Śmigłym Ryzem i ministrem Beckiem. Wydano z pewnym opóźnieniem komunikat prasowy o tej wizycie, w którym jest mowa, że nie istnieją żadne nieporozumienia między Niemcami a Polską i że umowa o nieagresji z roku 1934 obowiązuje nadal bez żadnej zmiany. Osobiście więcej wierzę pogłoskom, że Ribbentrop przyjechał do Warszawy z propozycjami przystąpienia Polski do OSI i żądał załatwienia sprawy Gdańska i polskiego Pomorza, obiecując Polsce po wojnie z Rosją tereny na wschodzie. Prasa rządowa w Warszawie, Gazeta Polska, Kurier Poranny i temu podobne po wizycie Ribbentropa rozpowszechniałe przypuszczenie, a raczej prowadzi propagandę, że Niemcy po zaspokojeniu swych aspiracji terytorialnych i narodowych w Europie i po dokonaniu zjednoczenia Niemców w ramach Wielkiej Rzeszy Niemieckiej, Grossdeutschland, zażądają zwrotu swoich kolonii afrykańskich sprzed roku 1914, a tym samym zwrócą się przeciwko zachodniej Europie. W końcu stycznia sowiecki atarze wojskowy major Korotkich zawiadomił mnie, że sowiecki sztab generalny posiada wiarygodne informacje, iż Niemcy w najbliższym czasie zajmą litewską kłajpedę za pomocą lokalnego puczu względnie przez nacisk na Litwinów. W rozmowie tej o tyle dla mnie kłopotliwej, że nie odpowiedziałem mu dotychczas nic. Na jego propozycję z dnia 16 grudnia 1938 roku major Korotkich, nie zapytując o tamte rzeczy, raz jeszcze powtórzył z dużym naciskiem, że sytuacja europejska staje się coraz bardziej niebezpieczna i że Rzesza Niemiecka jest całkowicie gotowa do dalszej ofensywy. W kołach dyplomatycznych Kowna uprawiana jest wzmożona propaganda niemiecka na rzecz oddania przez Litwę Kłajpedy Niemcom. Niedawno pułkownik Saarsen, estończyk, i pułkownik Deglavs, łotysz, Przekonywali Litwinów, że Litwa nie ma racji upierania się przy Kłajpedzie, że jest to od dawna stracona placówka i łudzą się niepotrzebnie, że ktoś dopomoże im w tej sprawie. Obydwaj twierdzili, że nikt nie będzie bił się z Niemcami o prawa Litwy do Kłajpedy i że Litwa powinna dobrowolnie z niej zrezygnować, przystając na warunki niemieckie co do używania portu. W związku z tego rodzaju nastrojami i pogłoskami wśród Litwinów panuje stan dużego zaniepokojenia i zdenerwowania. Pułkownik Dulksnes, ilekroć jestem u niego w sztabie, pyta mnie niezmiennie, co słychać w Warszawie w sprawach Kłajpedy. Tłumaczę to sobie zwykle jako pytanie, czy będziecie Polacy dopomagali nam w Kłajpedzie. Pułkownik Dulksnes przy tej okazji zawsze dodaje prawdopodobnie w intencji zagrania na polskiej ambicji. Warszawa stanowi dzisiaj centrum polityczne środkowo-wschodniej Europy, a Polska swoją postawą utrzymuje równowagę w tym całym rejonie. Słyszałem również od niego oświadczenie wypowiedziane z dużym podnieceniem, że Litwini będą bronić Kłajpedy do ostatniego żołnierza i ostatniego naboju, jednak ostatnio już nie słyszałem więcej tych oświadczeń. To już minęło. Niestety nic nie mogłem powiedzieć pułkownikowi Luxnysowi w sprawie Kłajpedy i w ogóle w sprawie naszego stosunku do Niemiec. Jestem trzymany przez polski sztab główny w całkowitej niewiedzy w tych sprawach i pozostaję bez żadnych instrukcji w trudnym momencie, kiedy należałoby wyraźnie powiedzieć Litwinom, czego mają się trzymać. Nie mam zresztą sam najmniejszego wyobrażenia, gdzie my znajdujemy się politycznie w tej sytuacji. Są pewne poszlaki, że nasze stosunki z Niemcami zaczynają się psuć, ale nie odczuwa się tego jeszcze w żadnym stopniu. Nie widać również tendencji, aby Polska poszukiwała dróg zabezpieczających ją przed ewentualnym napadem Niemiec. Jasne jest coraz bardziej, że Polska musi jak najprędzej zejść z liny, na której balansowaliśmy politycznie przez 20 lat, korzystając z tego, że Rosja i Niemcy były osłabione wojną i rewolucją. Teraz, kiedy Niemcy wykazują gwałtownie chęć odwetu za rok 1918 i 1919, Polska musi szybko zejść z tej pozycji balansowania między Niemcami i Rosją, nazywanej polityką zbrojnej neutralności, na twardy grunt, aby nie runąć w przepaść. Życie towarzyskie stolicy Litwy w latach 1938-1939 W papierach moich znalazłem dużo notatek z Kowna z terminami ówczesnych naszych obowiązków towarzyskich, a nawet zachowane przypadkiem zaproszenia na różne oficjalne przyjęcia z zimy 1938-1939. Tymczasowa stolica Litwy, Kowno, w ostatnim moim sezonie przed II wojną światową wiodła bardzo ożywione życie towarzyskie. Były to również moje pierwsze doświadczenia w roli dyplomaty. Wśród innych wniosków co do udziału w życiu towarzyskim przeszedłem bardzo szybko do przekonania, że jednym z podstawowych warunków, jakim powinien odpowiadać każdy kandydat do służby dyplomatycznej, nawet wojskowej, jest strusi żołądek i talent orientowania się błyskawicznie w spisie potraw i napojów. Mistrzem moim pod tym względem, który chciał i umiał mnie przestrzec, był francuski poseł w Rydze, DM, który przyjechał na kilka tygodni zimowych do Kowna. Pan DM był to doświadczony starej szkoły dyplomata, który rozpoczął swoją karierę jeszcze przed wojną japońską w latach 1904-1905 w stolicy Imperium Rosyjskiego w Petersburgu. Bywał z przerwami w Rosji aż do roku 1917, do II Rewolucji Rosyjskiej. Miał więc, jak to łatwo ocenić, bogate i szerokie pole do rodzaju doświadczeń. Przy pierwszym naszym spotkaniu, na obiedzie u ministra Harwata, siedziałem obok niego przy stole. Starszy pan w pewnym momencie ujął mnie pod łokieć i po cichu bardzo dyskretnie powiedział — Panie, ja widzę, że jesteś pan prawdziwym fuksem w naszym zawodzie. Zjada pan wszystko, aż mu się uszy trzęsą, co tylko panu podadzą, a pije pan już czwarty kielich jak naliczyłem różnego gatunku i koloru wina, a przecież będzie jeszcze szampan i likiery, a może jeszcze i whisky. Jesteś pan jeszcze względnie młody, ale nie pociągniesz pan długo, jeśli będziesz tak wszystko konsumować. W Petersburgu... Tu nastąpiło długie opowiadanie o życiu dyplomatycznym i dworskim w dawnej carskiej stolicy Rosji i o tym, jak w Petersburgu pan D.M. nauczył się strategii i taktyki działań gastronomicznych przy stole biesiadnym, które stosunkowo do dziś dnia pozwoliły mu przy nieprzerwanej służbie w dyplomacji zachować zdrowie i pogodny humor. Istotnie pan D.M. Pomimo swoich co najmniejszych dziesięciu lat wyglądał zdrowo i młodo jak świeży ryc. Wskazania pana DM, jak osiągnąć podobne wyniki, były niesłychanie proste. Primo, spożywać tylko jedno danie przy stole, najlepiej jedno mięso, inne dania pozostawić na talerzach, maskując umiejętnie konsumowanie. Sekundo, pić zawsze tylko jeden gatunek wina. Pan DM radził mi wino czerwone, na przykład Stary Burgund. Wino szampańskie, jak każdy rodowity Francuz, uważał za nieodzowny dodatek do wystawnego obiadu lub jakiejś większej okazji. Wysłuchałem oczywiście z należną uwagą tych pouczeń i zacząłem bardzo uważnie go obserwować przy okazji dalszych naszych spotkań, aby przekonać się, czy sam praktykuje głoszone zasady. Okazało się, że praktykuje dosłownie to, co mi powiedział. Po tygodniu zacząłem i ja ostrożnie próbować tego systemu. Po jakimś czasie stwierdziłem, że co najmniej połowa starszych przedstawicieli kowieńskiej dyplomacji jest dobrze i gruntownie wtajemniczona w sztukę strategii i taktyki gastronomicznej. Wprowadzenie w czyn systemu Pana DM okazało się rzeczą nietrudną. Służba w domach dyplomatów jest tak obyta z kapresami cudzoziemskich gości, że z całkowitym spokojem sprząta ze stołu pełne talerze i napełnione kieliszki. Wielce pomocnym jest również fakt, że na przyjęciach dyplomatycznych nie istnieje to, co w słownictwie słowiańskim, a raczej rosyjskim, nosi nazwę prynuki, czyli przymuszania gości zapraszaniem do jedzenia i picia. Minister Harwat i jego małżonka, my z żoną i inni koledzy z poselstwa polskiego w Kownie stosowaliśmy skuteczne metody rozruszania towarzystwa i nawiązania kontaktów rozwiązywania języków jeszcze przed zajęciem miejsc przy stole. Do salonu były podawane nasze polskie wódki. Zwyczajna czysta wyborowa lub luksusowa, starka, jarzębiak i śliwowica. Wszystko w średniej miary, ale regularnych kieliszkach. Mieliśmy, wprowadzając ten zwyczaj w kownie, na uwadze propagandę nie tylko polskiego monopolu spirytusowego i wyrobów prywatnych, jak Izdebnik czy Lubomirski, tej gałęzi naszego rodzimego przemysłu, ale przede wszystkim propagandę naszych polskich obyczajów, naszej tężyzny narodowej. Mówiliśmy naszym gościom, że są to nasze czysto polskie koktajls i domagaliśmy się przy tym, aby pili je po polsku duszkiem. Obnoszone były jednocześnie obfite zimne przekąski oraz różne gorące przystawki jako specjalność polskiej kuchni. Innowacja ta była na kowińskim gruncie towarzyskim bardzo dobrze przyjęta. A wyniki jej były wprost doskonałe. Doświadczenie oparte na studiach polskiej obyczajowości poucza bowiem, że nie ma człowieka, który by nie zagadał po dwóch większych kieliszkach dobrej polskiej starki albo wprost wódki. A na naszych kowieńskich przyjęciach byli goście, szczególnie mieszkańcy Nadbałtyki, którzy pili i więcej, próbując po kolei wódkę, jarzębiak, śliwowice i starkę. Były też jednak i pewne kłopoty z tym związane. Anglosasi i członkowie Unii Łacińskiej ustosunkowali się z reguły bardzo podejrzliwie do polskich cocktails i często prosili, że jeżeli już koniecznie trzeba je wypić, to aby tylko nie duszkiem i nie do dna. Zazwyczaj starali się wyprosić zmianę na kieliszek sherry albo o wymieszanie kieliszka wódki z wodą sodową i kawałkiem lodu. Północne narody, mieszkańcy nad Bałtyki, różni Nordycy oraz Wszyscy bracia Słowianie nie okazywali najmniejszego zakłopotania albo też zadziwienia, natomiast golili zupełnie po polsku przeważnie naszą czystą wyborową. Wszyscy Bałtowie, a w szczególności Litwini, należeli, pomimo różnicy w pochodzeniu etnicznym, wyraźnie do grupy słowiańskiej i nordyckiej, pili wódki polskie jak smoki. W dobu dyplomatów, mowa tu o ancien reżim amnodomini 1939, Kuchnia powinna funkcjonować jak stacja kontrolna na wielkim lotnisku albo przynajmniej jak duża apteka. Dobry, odpowiedzialny, nienerwowy, broń Boże, a już raczej trunkowy, ale w miarę szef kuchni, w zasadzie powinien zajmować odpowiedzialne miejsce w hierarchii dyplomatycznej, tak jak to było za czasów francuskich Ludwików, kardynała Richelieu i temu podobnych, kiedy zwał się on mistrzem-kuchmistrzem. I zawsze był wzywany do stołu biesiadnego, do odebrania powinszowań i podziękowania królewskiego i gości. Po pomyślnym przebyciu obiadu z pięciu dań z deserem i wetami, zazwyczaj po półtora godzinnym siedzeniu przy stole na znak pani domu, całe towarzystwo przechodzi do sali jadalnej z powrotem do salonów. W kownie nie był znany i stosowany anglosaski zwyczaj wcześniejszego opuszczania stołu przez panie i pozostawania samych panów przy kawie, koniakach, likierach, czasem porto i cygarach. Panował ten sam styl etykiety francuskiej przyjętej odbyłej Rosji Carskiej, a może nawet odbyłej Rzeczypospolitej. Papierosy podawane były do stołu zaraz po ukazaniu się deseru, a przed podaniem wetów, owoców, serów i porto. Nasze polskie papierosy cieszyły się dużym powodzeniem. Mniej więcej pomiędzy godziną 23 a 23.30, a w każdym razie przed północą, wszyscy goście opuszczają dom gospodarzy. Zwróciło to moją uwagę, że zawsze kilka par małżeńskich z dyplomacji kowieńskiej opuszczały zebrania punktualnie o godzinie 23, a nawet jeszcze wcześniej, nie dotykając czarnej kawy ani żadnych likierów lub koniaku. W gronie tych osób był i mój mistrz, pan DM. Zapytałem go przy pierwszej okazji, dlaczego tak wcześnie opuszcza zawsze zebrania towarzyskie. Odpowiedział mi — Panie, już bym dawno nie żył, gdybym tego nie czynił od 30 lat. Przeciętnie w sezonie mam trzy razy w tygodniu proszone obiady i trzy, cztery śniadania, nie licząc drobnych popołudniowych imprez, opery i czasem teatru. Kiedyż więc mam spać? Kiedy mam pracować? bo muszę przecież w terminie raportować do swego rządu i muszę być w swoim poselstwie, aby załatwiać bieżące sprawy. A muszę także spać swoje osiem godzin na dobę, Jest to dla mego organizmu wprost konieczne. Dlatego też przed północą jestem z reguły w łóżko, wstaję zaś o godzinie ósmej i do południa mam czas na pracę. Kowno nie jest stolicą dużego państwa, nie jest nawet wielkim miastem w rodzaju innych stolic europejskich, w tym i Warszawy. Wydawać by się więc mogło, że obowiązki towarzyskie nie będą zbytnio absorbujące. Rzeczywistość, zwłaszcza w styczniu i lutym, okazała się zgoła inna. Mieliśmy tygodnie, kiedy absolutnie wszystkie wieczory były zajęte, a były i dnie, kiedy trzeba było być na śniadaniu, na jednej lub dwóch herbatkach popołudniowych, a wieczorem na galowym obiedzie. Trzeba było przyjmować również u siebie. Ta strona życia dyplomatycznego wydała mi się najbardziej uciążliwa. Zmuszony zostałem do radykalnej zmiany dotychczasowego żołnierskiego trybu życia, który polegał na regularnym rannym wstawaniu, codziennej konnej jeździe, pracy rano i po południu, wyjątkowo w nocy i wczesnym zakończeniu dnia. Tutaj zmuszony byłem zastosować system pracowania w nocy i wysypiania się do późnych godzin przedpołudniowych. Miało to i dobrą stronę, na świeżo bowiem spisywałem wrażenia z ubiegłego dnia, w szczególności wszystkie ważniejsze rozmowy. Życie takie było męczące i nie bardzo zdrowe, ale nic nie można było na to poradzić. Utrzymywanie stosunków towarzyskich ze sferami wojskowymi i o ile możności ze społeczeństwem litewskim i Korpusem Dyplomatycznym w Kownie należy do elementarnych obowiązków przedstawiciela wojskowego. Powinien on dać się poznać miejscowemu społeczeństwu, a z drugiej strony musi sam poznać ludzi. Rzeczą naturalną jest, że powinien posiadać jak najlepsze stosunki z kolegami, przedstawicielami wojskowymi innych państw. W naturze ludzkiej leży, że znajomości są łatwiej i szybciej zawierane nie w sztywnych urzędowych gabinetach i przy stołach konferencyjnych, lecz na gruncie prywatnym. Przypuszczalnie też, jak długo będą egzystować mniej lub więcej niezależne państwa z prawem posiadania swoich przedstawicieli dyplomatycznych w stolicach innych państw, tak długo, niezależnie od ustrojów społecznych, będzie istniała nadal dyplomacja z jej specyficznym trybem życia i utrwalonymi w ciągu wieków zwyczajami. Rzecz inna, że mogą one wielu wydać się przeżytkami i dziwolągami na tle epoki, w której żyjemy. Służba moja jako atasze wojskowego jest to coś pośredniego między dyplomatą a wojskowym. Można też użyć określenia dyplomata wojskowy. Nie jest ona bynajmniej łatwa, pomimo iż wydaje się usłana jedwabiem i zasłana różami. Wysoka płaca, samochód, piękne i duże mieszkanie, bywanie wśród przedstawicieli innych państw Europy i temu podobne. A jednak Zamieniłbym w tej chwili swe stanowisko nawet na dowódcę pułku kawalerii w jakiejś pipidówce w Polsce. Karnawał w roku 1939, jak wspomniałem już, był w Kownie niezwykle ożywiony. Przez całą zimę czynna była opera z częstymi występami gościnnymi różnych sław europejskich. Między innymi występowała dwukrotnie w operze pani Ewa Turska-Bandrowska oraz popisywał się balet polski w Harnasiach. Opera kowieńska mieści się w całkowicie nowoczesnym budynku Teatru Miejskiego na skwerze przylegającym do głównej ulicy, Leiswes Alei. Sala operowa jest bardzo obszerna, z dużą sceną i z bardzo dobrą akustyką. Do głównej sali przylega kilka mniejszych salonów urządzonych jako foyer, bufety i temu podobne. Miejsca w operze były zawsze wyprzedane na kilka tygodni naprzód i o bilety trzeba było specjalnie starać się przez litewskie MSZ. Publiczność kowieńska żywo reagowała i z entuzjazmem przyjmowała muzykę, śpiew i taniec, nawet polski balet powitany był z nieudawanym zachwytem. Zewnętrznie publiczność litewska w operze wyglądała bardzo niejednolicie. Na parterze i w lożach w czasie występów pani Bandrowskiej, obok eleganckich strojów wieczorowych pań i panów, widziało się swetry i codzienne ubiory kobiet i mężczyzn. Bardzo specyficznym zwyczajem kowieńskiej publiczności jest masowa promenada we FUE w czasie każdego antraktu. Publiczność, młodzież szkolna i akademicka w większości ma zwyczaj przechadzania się parami, zachowując jednokierunkowość ruchu wokoło całej sali. Para za parą, dwie pary razem albo kilka dziewcząt trzymając się pod ręce przechadzały się w ciągu piętnastu czy 20 minutowej przerwy bez jednej chwili zatrzymania się. Pod ścianami sali i grupkami stało kilkunastu młodych ludzi, pewnie studentów lub uczniów wyższych klas szkoły średniej obserwujących spacerujące pary i młode dziewczęta. Przypomniało mi to do złudzenia scenariusz z życia dawnych rosyjskich miast prowincjonalnych sprzed I wojny światowej, kiedy podobne promenady były ulubionym zajęciem u młodzieży klas starszych szkół średnich. Nie zauważyłem, czy młodzieńcy pod ścianą robili oko do defilujących przed nimi dziewic. Myśmy to z całą pewnością il tempore robili. Opera kowieńska w tym sezonie, w 1939 roku, Wystawiała rzeczy klasyczne. W Kownie byłem na Trawiacie, Tosce i Carmen oraz na dwóch operach Czajkowskiego — Eugeniusz Oniegin i Dama Pikowa. Wystawa wszystkich tych oper była na wysokim poziomie. Orkiestra i chóry brzmiały zupełnie poprawnie, w szczególności w operach Czajkowskiego. Soliści litewscy wydali mi się na poziomie zarówno pod względem głosów, jak i gry scenicznej. Kostiumy bardzo porządne. Reżyseria bez zarzutu. Trzeba tu dodać, że bilety na operę były w Kownie stosunkowo tanie, zwłaszcza na dalsze miejsca w amfiteatrze i na galerii. Opery włoskie śpiewane były po włosku, a opery Czajkowskiego po litewsku. Język litewski, choć zupełnie niesłowiański, nadaje się jednak wspaniale do podkreślenia liryzmu melodii i tekstów Onigina. Ma w sobie jakąś dziwną nutę tęsknego, głębokiego smutku. Po występie pani Ewy Turskiej-Bandrowskiej, który był wielkim jej sukcesem, snuliśmy z ministrem Harwatem zamiary, aby na następny sezon w roku 1940 sprowadzić do Kowna na gościnne występy solistów i solistki Opery Warszawskiej i wystawić polską operę, coś z Moniuszki albo może legendę Bałtyku Nowowiejskiego. Na przedstawienie teatralne, przeważnie tłumaczenia sztuk francuskich, niemieckich lub odziwo polskich a bardzo rzadko litewskich, nie chodziłem, bo nie znałem dość dobrze języka. Pozostawiałem sobie tę przyjemność na później, gdy nauczę się trochę lepiej litewskiego. Po występie pani Ewy Turskiej-Bandrowskiej państwo Harwatowie wydali wielkie przyjęcie na 200 osób w swoim domu. Zaproszeni byli oprócz przedstawicieli sfer rządowych, litewskich i wojska również miejscowi artyści opery, członkowie orkiester, krytycy muzyczni, dziennikarze, literaci, artyści malarze, jednym słowem cały świat intelektualny Litwy. Minister Harwat i jego małżonka zajmowali w Kownie bardzo ładny, wygodny i doskonale położony dom. Do willi posła Harwata przylegał duży ogród z kilkunastoma drzewami owocowymi i trawnikami. Plac ten nabyty był przez rząd Polski i w przyszłości na tym miejscu miał być zbudowany gmach poselstwa RP w Kownie. Państwo Harwatowie, a mówiąc szczerze pani Wanda Harwatowa, posiadali duży smak artystyczny i dom swój urządzili nie tylko prawdziwie wygodnie, ale z wielkim smakiem. Kilkanaście cennych dywanów wschodnich... Dużo dobrych obrazów, przeważnie szkoły polskiej, jak Aksentowicz, Żmurko, Kossak i inni, kilka rzeźb oraz mnóstwo artystycznych drobiazgów umiejętnie umieszczonych w salonach podkreślało piękno-stylowych, choć nowoczesnych mebli i nadawało wnętrzu domu piętno wysokiej kultury. Zasadniczym przeznaczeniem górnych saloników były poufne rozmowy po obiedzie oraz nieodzowny w domu państwa Harwatów bridge. Przyjęcie na cześć pani Ewy Bandrowskiej, imponująca niewiasta o wspaniałej postawie i pięknych oczach, było dużym triumfem towarzyskim państwa Harwatów i stanowiło prawdziwy ewenement w Kownie. Przyjęcie to przełamało ostatecznie lody między trzymającym się chłodną rezerwą w stosunku do nas towarzystwem litewskim anami. Oboje państwo Harwatowie byli wzorowymi gospodarzami w swoim domu. Umieli bez żadnego wysiłku stworzyć u siebie przyjemną atmosferę, także także goście czuli się swobodnie i miło. Minister Harwat lubił zagrać w Bridża, lecz okropnie wymawiał partnerowi prawie każde jego wyjście. Grał też na fortepianie skoczne Obertasy i Kujawiaki oraz Polki i Mazury, wszystko wyłącznie ze słuchu. Przyjęcie u państwa charwatów na cześć pani Bandrowskiej było na wielką skalę. Tłumy gości przelewały się po wszystkich piętrach willi. Bufety zimne ustawione były w sali jadalnej i w salonie na pierwszym piętrze. Polskie wódki, francuskie koniaki i szampan lały się strumieniami. Szczególne powodzenie miał szampan, którego goście wypili poważne ilości. Przy ostatecznym obliczeniu okazało się, że ponad jedną butelkę szampana na osobę. Zabawa odbywała się w prawdziwie szampańskich humorach i przeciągnęła się do rana. Tańczono dosłownie wszędzie, gdzie tylko było choć trochę wolnej posadzki. Zupełnie innego rodzaju przyjęcia miały miejsce w domu państwa Harwatów w dniach polskich świąt narodowych. Przybywali wówczas masowo członkowie miejscowej Polonii. W dniach 11 listopada 1938 roku i 3 maja 1939 roku przez dom posła Rzeczypospolitej Polskiej w Kownie przewijało się co najmniej około tysiąca osób. Przyjęcia te trwały od godziny trzeciej po południu do dziewiątej wieczorem i przychodził na nie każdy Polak, aby choć tylko uścisnąć dłoń ministra Rzeczypospolitej Polskiej i spędzić kilka chwil na terytorium symbolicznie polskim. Wszystkie panie z poselstwa, Wanda Harwatowa, moja żona, Janina Załęska, Władysława Dziarczykowska, Irena Białkówna, Eugenia Sadowska, Irena Trochimowska, Teofila Jelińska i Janowa Kowalowa prześcigały się, by okazać jak najwięcej serdecznej uprzejmości gościom Polakom z Litwy. Były to zebrania najbardziej demokratyczne, jakie kiedykolwiek dotąd widziałem. W salonach ministra Harwata przewijali się obok siebie księża katoliccy, inteligenci, robotnicy, włościanie, szlachta zaściankowa i przedstawiciele zamożnych rodzin ziemiańskich, arystokracji polsko-litewskiej. Stroje zebranych były najróżnorodniejsze. Od wizytowych czarnych tużurków i sztuczkowych spodni do bluz i kombinezonów robotniczych i prostych wiejskich kapot z samodziału. Przychodzili nawet pensjonariusze z domu ubogich starców w kownie w swoich pasiastych, białoniebieskich perkalach i podobnie ubrane dzieci z ochronki polskiej. Przy okazji tych przyjęć dużo rozmawiałem z Polakami z Litwy. Mój mundur szwoleżerski działał jak magnes na wszystkich młodych i starych, na kobiety i mężczyzn. Oczywiście najmocniej przyciągał on młodzież obojga płci. Byłem w nieustannym oblężeniu przez uczniów i uczennice starszych klas miejscowego polskiego gimnazjum i zasypywany tysiącem najróżniejszych pytań dotyczących Wojska Polskiego i mego munduru pułku szwoleżerów rokitniańskich. Interesowały ich wszystkie najdrobniejsze szczegóły, znaczenie każdej wstążki orderowej, każdej gwiazdki na naramiennikach... Wężyka na kołnierzyku z orzełkiem po środku, sznurów akselbantów, szwoleżerskiego proporczyka szytego białym srebrem z amarantowym paskiem pośrodku i tak dalej. Chłopcy szczególnie wprost pożerali oczyma szwoleżerski mundur polski, obstępując mnie ciasno wokoło. Dopytywali się o moją szablę i czapkę szwoleżerską, prosili o pozwolenie, aby przynieść ją z przedpokoju, a potem oglądali chciwie z gorącym zainteresowaniem. W oczach ich błyszczał prawdziwy, nieudawany zapał i nieodparta chęć przywdziania polskiego munduru. Być może zgrzeszyłem wówczas mocno w latach 1938 i 1939 w Kownie, podsycając ich entuzjazm i zapał do Wojska Polskiego opowiadaniami o naszych wspaniałych pułkach, o ich historii bojowej i o ich starych tradycjach. Starsi zaś, przeważnie robotnicy i włościanie z Polonii Litewskiej, wypytywali o warunki życia szerokich mas w Polsce, o możliwości pracy i zarobków. Nie narzekali przy tym na swój los, chociaż nie jeden z nich wyglądał bardzo ubogo i, co było dla mnie niezmiernie ważne, nie wyrażali żadnych chęci emigrowania na Polski. Najbardziej interesowało ich, czy Polska pogodzi się, jak to określali, z Litwą, poruszali również kwestię Wilna i czy będzie można swobodnie przejeżdżać przez granicę do Ostrej Bramy, do cudownego obrazu Matki Boskiej. Chcieliby również, aby na Litwie były polskie szkoły początkowe, a w kościołach katolickich spowiedzi, kazania i śpiewy w języku polskim. Pewna starsza kobieta, szlachcianka z okolic Poniewierza, mówiła, trzymając mnie za rękaw, Jaż nie mogę Pani inaczej śpiewać zdrowaś Maria, jak tylko po naszemu. Jaż nie rozumia po ich niemu, po litewsku. Da spowiedzi chadzać nie mogę, bo kunigas nie gada po naszemu.